Klasyk i nowość, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co rocznie strasznie i tajemnicze znajdziesz w na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 3 lutego 2018 roku. Słuchacie właśnie 171 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami skośno ocy tym razem Jerry Mando i Szymas. Cześć Wam. Cześć. Cześć. W dawno niesłyszanym miejscu. Tak, wróciliśmy. Dzisiaj... Chcielibyśmy omówić dla Was kolejny film wyświetlany w ramach przeglądu Fest Macabra, a będzie to Okręt Strachu. W oryginale Mo-Lun, a po angielsku, czy też w tej wersji International, The Precipice Game. Jest to film z 2016 roku. Jego reżyserem jest Cao Wang. Autor scenariusza do jednego z segmentów antologii Chilling Visions Five States of Fears z 2014 roku. Scenarzystów nie będę przytaczał, bo są, jeden jest w ogóle chyba absolutnym debiutantem, a drugi działał tylko. Właśnie w Azji raczej nie są wam znani, to wszystko sobie oczywiście na IMDb znajdziecie, a my już teraz przejdziemy do filmu. Już teraz zaznaczę, że bardzo szybko przejdziemy do strefy spoilerowej, no ale oczywiście zarysujemy najpierw fabułę i damy sobie tak nie wiem z 5-10 minut na ogólną szybką ocenę seansu. Film ten, Okręt strachu, opowiada przede wszystkim o Li Chen, Chen. Li Chenchen Chen, wbrew woli swojej majętnej matki spotyka się z Yu. W dniu jej urodzin chłopak zaprasza ją na wycieczkę statkiem rejsowym, w ramach której para ma wziąć udział w grze o wielkie pieniądze. Na miejscu okazuje się jednak, że no nie wszystko jest w porządku po pierwsze w grzebie, że udział wyłącznie 6 osób na wielkim statku rejsowym po drugie nie ma tam praktycznie w ogóle załogi a do tego już pierwsza atrakcja w ramach gry przypomina co tu dużo mówić karuzelę z piły i zabawa dość szybko zamienia się w walkę o życie a związek Li i Yu zostaje wystawiony na próbę i teraz powiedzcie mi jak wam się to oglądało? Oglądało się to ciężko. Po pierwsze, yy, dawno nie oglądałem azjatyckiego kina. Yy, bardzo lubiłem kiedyś azjatyckie kino, a Tutaj ten sens był dla mnie męczący. Nie wiem, czy ja oglądałem trochę inne filmy, bo ja rozumiem, że oni grają w taki sposób, w taki ekspresyjny sposób, ale tutaj było to do przesady doprowadzone momentami. Zresztą no, byli bohaterowie, którzy potrafili jakoś spokojnie się zachowywać na, na planie, więc, więc mam prawo krytykować tych, którzy biegali jak dzikusy i, i krzyczeli cały czas jedni na drugich. Ja naprawdę wielokrotnie wzdrygiwałem się, skakałem zaciskałem zęby, gdy oglądałem ten film, bo, bo on mnie wyprowadzał z równowagi momentami, ale to, to jest jedna, jedna część medalu. Druga to fakt, to co powiedziałeś, piła. No niestety ten film jest ogólnie zlepkiem bardzo ogranych motywów. Cała część główna bazuje bardzo mocno na pile, bo to nie tylko karuzela. Tutaj mamy też pułapkę z tunelem z parą, która była w pile. Tutaj mamy też pułapkę z człowiekiem wpadającym w... w zaplątany drut kolczasty. Była w pile. To ogólnie jest bardzo mocno wzorowane na mamy pile. Mamy też sekwencję z ekranami, nie? z kamerami, gdy bohaterowie dochodzą do takiego stanowiska, które <śmiech> też się kojarzy z kilkoma <śmiech> częściami piły i widzą właśnie, że byli nagrywani, byli obserwowani, ale nie wiedzą kto za tym stoi. No To jest właśnie bardzo takie soul-like. I jeszcze tam nawet mamy taki montaż, nie w sumie porywany teraz, sobie skojarzyłem tę scenę. Nie ta kamera tak się trzęsie, nie wiadomo co chodzi przez chwilę, no i te retrospekcje w sumie to są, bo widzimy te kolejne sceny zgonów, więc dosłownie, jak spiły. No i doprowadza nas to do zaskakującego finału, też e, dość piłowe, przy czym sam finał jest, e, też nie jest niczym nowym. Takie rzeczy już były w kinie, ja tutaj nie będę przytaczał tytułów, bo to byłby spoiler, mhm. ale był bardzo dobry slasher w latach 80 dokładnie z takim finałem. Był taki film, e, kurczę, dobra, nieważne, był jeszcze inny film, może przejdziemy w spoilerach do tego mhm. i to było dla mnie średnie średnie, że oglądam po prostu zlepek motywów podanych w nieprzyjemny sposób, nerwowy, a do tego sam klimat filmu też mi trochę nie odpowiadał. Jako przykład podam scenę, w której jeden z bohaterów jest na szalupie ratunkowej i to, co się z nim dzieje i to, jak to jest nam zaserwowane, gdzie w tle leci jakaś muzyczka rodem z jakiegoś bawarskiego festynu piwnego I, i ten film właśnie dla mnie jest takim zlepkiem dziwnych, czasami nieprzyjemnych, czasami absurdalnych scen. Sugeruje nam się, że jest to piła, chociaż tak naprawdę od początku widać, że robią nas trochę jakby w konia, ale nie wiemy, czy robią nas w konia, bo wszystkie są poza kadrem. Nic nie widzimy tak naprawdę my jako widzowie. Musimy zawierzyć bohaterom i jakimś tam fragmentom wystającej dłoni gdzieś z boku albo jakiejś spadającej głowie. Ogólnie oglądało mi się to źle. Chociaż na plus yy, mogę powiedzieć to, że yy, na koniec zostało to jakoś tam sensownie podomykane. Tak naprawdę nie ma się do czego przyczepić w momencie, gdy obejrzało się do końca. To ja za zacznę od tego, na czym ty skończyłeś, ponieważ tak jak ten finał jest mocno zaskakujący w perspektywie tego filmu, to ja po pierwsze nie kojarzę filmu z tego rodzaju rozwiązaniem fabularnym, to najwyżej jak tutaj wspominasz, że jakiś dobry slasher był, to chętnie posłucham w strefie spoilerowej. No ale jak Ci zdradzę, jaki to slasher, to nie, już nie spoko, będzie sensu nie, Ale wiesz, ja, jeżeli chodzi o spoilery, to znasz moje podejście, że dla mnie spoilery to spokojnie. Bez przesady, tym bardziej, jak to jest, wiesz, jakiś tam starszawy film. Natomiast w kontekście tego, że tutaj się nie ma do czego przyczepić, to tak jak w pierwszej chwili ja stwierdziłem, że to jest ładne, ładnie domknięte i tutaj faktycznie wiele elementów wskakuje na swoje miejsce, to pewien w sumie fundamentalny, fundamentalna rzecz, fundamentalna kwestia, nie do końca mi tutaj gra, ale to zaraz poruszymy to w strefie spoilerowej. Co do samego. To znaczy ja ci powiem, że, hmm? znaczy ja, ci powiem, że ja do drobiazgów też bym się przyczepił, ale to już by były drobiazgi takie pierdoły. Plus uważam, że ta końcówka jest za bardzo rozbudowana, bo oni tam niektóre wątki zaczęli w końcówce, w ogóle są na nowo, na nowo budowane i ona jest za długa, przesadzona, rozbudowana końcówka trochę za mocno. Końcówka ma 20 minut prawie, taka cała film ma półtorej godziny, ale to domknięcie. No ale to tak o samym finale, no to mówię, to musimy podyskutować spoilerowo, natomiast przechodząc do całości seansu, to ja troszeczkę inaczej patrzę na ten film, dlatego, że tak. Po pierwsze, ja nie znam piły. Widziałem tylko jedynkę i dwójkę i dwójka mnie na tyle wymęczyła i zirytowała, że ja odpadłem po dwójce i, i już dalej serii piła nie kontynuowałem. Tak naprawdę Niestety, po Nie waszych... Niestety, że stracił internet i nie będzie go już dalej w nagraniu, ale nie ma jakiegoś się, to, to się to Żart, Ten już nie bawi, tak no, ogóle, ale... no, Tak, tak, tak. Ciebie, bo właśnie miałem powiedzieć, że właśnie po tych waszych podcastach w sumie ja trochę nabrałem ochoty, żeby siąść do piły, dlatego że ja inaczej te filmy zapamiętałem, szczerze mówiąc i wiecie, no jedynka i dwójka to już jest dosyć zamierzchła przeszłość i w sumie to chętnie bym sobie do tego siadł, ale wracając do tym filmu, który dzisiaj omawiamy, no to nie znając piły, no to wiecie, to ja inaczej ten film odbieram niż wy, którzy macie piłę w jednym paluszku i widzicie jak bardzo tutaj są zgrane motywy. I ja się ogólnie bawiłem na tym filmie całkiem nieźle, przy czym to jest taki dziwny sens, bo to, co ty, Mando, wspomniałeś, że na przykład ta jedna z sekwencji tam końcowych na tej tratwie, że ona jest taka właśnie dziwaczna, z takim przełamaniem jakby tej tonacji, że właśnie tu jakaś dziwna muzyczka, w ogóle ten taki prowadzący, w ogóle on jest przecież cały czas w takim bardzo, bardzo dziwnym tonie prowadzony, takim ni to heheszkowym, ni to nie wiadomo w zasadzie, co, co, co, z czym mamy do czynienia, co to jest tutaj. Ale znaczy może wyjaśnijmy, tak? Bo po prostu jeden z bohaterów trafia na tratwę ratunkową i otrzymuje komunikat od jak gdyby kapitana statku, tak tylko przebranego właśnie w zupełnie inny strój. ten komunikat, no nie wiadomo skąd się wzięły, jest absurdalny. No, normalnie nie, w normalnym świecie nie można by czegoś takiego znaleźć, tak? No tutaj, wiecie, to było przygotowane. No tego, że nie można tego znaleźć, to ja bym się akurat najmniej czepiał w tym wszystkim, ale bardziej mi chodzi o... No tak, ale chodzi o to, że w tym momencie nie wiesz, o co chodzi. Tak to nie ma sensu. W tym momencie na końcu no, do tego się wyjaśni. No wyjaśnia. tak, tak, tak, tak. No, zgadza mhm. się, oczywiście. I tu jest jakby momentami dziwna tonacja, że wiecie, no mamy tego takiego kapitana prowadzącego całą tę grę, który sobie heheszkuje i jest taką na maksa przyrysowaną postacią bo on przecież zmienia stroje i się zachowuje jak taki Wodzirej momentami, co patrząc na to, co się dzieje wokół, to nie przystaje, już samo to sprawia dziwne wrażenie, a do tego mamy właśnie tę ekspresję aktorów, mamy sporo różnych takich scen, które z jednej strony są horrorowe, z drugiej strony są jakieś dziwaczne, bo na przykład, nie wiem, jak jest ten początkowy motyw z tym salonem gier i tak dalej, i tak dalej, i Trochę mnie te, te takie zmiany tonacji wybijały, ale mimo wszystko ja Wam powiem, że ja się powiem całkiem przyzwoicie, no przy czym ja nie wiem na ile tutaj u mnie działało właśnie to, że ja po prostu nie miałem poczucia déjà vu, nie, bo nie znam serii Piła, a z tego co mówicie, no to ten cały film w tej warstwie horrorowej i w tych pierwszych dwóch trzecich, no to jest w sumie powtórka z rozrywki albo azjatycka wariacja na temat Piły. No więc z tej perspektywy, to myślę, że ten film na pewno może dużo stracić. Właśnie dla mnie nie, nie tracił, bo. Ja od początku się zastanawiałem, co tu się wyprawia, nie? No, bo film rozpoczyna w ogóle scena z karuzelą, z piły, co dla mnie było dużym szokiem, ale takim pozytywnym, tak sobie myślę, o, uwielbiam tę pułapkę, tak? Chcę zobaczyć o co chodzi. Mamy tę grupę osób przypiętą do krzeseł, które kręcą się niczym karuzela, co chwilę jedna z nich, ta, która znajduje się na wprost lufy strzelby, zostaje zastrzelona, ginie i. No to wygląda, znaczy właśnie to wygląda znajomo, to jest zagrznięte, ale mnie się to podobało. Po chwili przenosimy się w czasie i przestrzeni, nie wiadomo gdzie, czy wstecz, czy w przeszłość, czy w przyszłość, i obserwujemy losy tej młodej kobiety, yy, czyli naszej Lee, jej rozmowę z matką, spotkanie z partnerem, jakąś tam randkę. I nasi bohaterowie w 13. minucie filmu trafiają na tę karuzelę, i to już dla mnie było. No, bardzo dziwne, no bo wiecie, jak już mamy jakąś scenę otwarcia taką, to zakładam, że to będzie w finale dopiero. Dopiero wtedy do tego wrócimy. Nie? A to się pojawia już w 13 minucie filmu i totalnie zgupiałem. Ale to miało sens. Ale sensu, cały ten pierwszy to kwater. miało sens. Tylko, że to, żeby wyłożyć jaki sens to miało, no to musimy przejść do spoilerów, bo cała ta budowa tego filmu mm. miała sens. Ale wiesz, no na tym etapie to po prostu było szoknie. Ale całe te 15 minut mi się bardzo podobało, ale powiem wam, że potem, aż do tych ostatnich 20 minut, ja byłem znudzony raczej. Znaczy, obserwowałem te losy bohaterów, ale tak troszkę no miałem ochotę zrobić przerwę i po prostu odejść od monitora, bo oni się tak włóczyli tutaj. Te zmiany tonacji... Znaczy mnie się to po prostu skojarzyło trochę z bohaterami anime i jakoś mi to mocno nie przeszkadzało, ale tak nie czułem napięcia, bo właśnie oni się włóczyli po tym statku, oni byli nieostrożni raczej i to wszystko też oczywiście ma sens, gdy znamy finał, ale ja nie czułem, nie sympatyzowałem z nikim, dlatego pierwsze 15 minut... No właśnie to też problem był, to byli nieprzyjemni bohaterowie. Tak, tak, tak a to A jednak prawda. w takim mm -hmm. filmie musisz komuś kibicować. No okej, okay, główna bohaterka, okej, okay, dobra. Ten cały taki twardziel, to taka też postać charakterystyczna, taki luzak Milczek w masce, tak. Potargany milczek, no, no, no to bardzo charakterystyczna postać. On też był pozytywny, no i, i, i na tym koniec, powiedzmy. No właśnie, a poza tym jeszcze mieliśmy gościa w... a la Mariana w takich właśnie okularkach, jego kolegę, obaj byli troszkę tacy rąbnięci. Yy, mieliśmy... O, no bardzo rąbnięci, krzyczący, jeden przecież tam próbował zgwałcić główną bohaterkę, wtedy nagle kobieta, która również była z nimi, która wcześniej była pokazana negatywnie, no wyszła jakoś tam w, w pozytywne światło ale to wszystko było takie zbyt roz, rozpieprzone. No. Yy, a do tego yy, miejscem akcji jest ten statek rejsowy, tak ten yy wielki stateczek, ale po pierwsze on wygląda na taki emerytowany statek rejsowy, a po drugie mam wrażenie, że ta przestrzeń została zupełnie wykorzystana, bo w pile jednak to były małe, zamknięte pomieszczenia zawsze, nie? I wtedy czuć było to napięcie, że każdy kolejny krok może uruchomić jakąś pułapkę. A tutaj oni tak szli, czasami szli, nie wiadomo gdzie, wracali i potem nagle coś się aktywowało, ale to właśnie wszystko się aktywowało tak troszkę w sposób naciągany. Ja o tym wspominałem przy jednej z pułapek przy tej nowej pile, przy Jigsole, że też mi to nie leżało, to tak całość praktycznie wygląda. I dlatego ja w ogóle nie czułem napięcie i dopiero ostatnie 20 minut znowu mnie kupiło i emocjonalnie, i fabularnie. No i ostatecznie właśnie trudno im polecić ten film. czy znaczy, jeżeli ktoś się interesuje kinem azjatyckim, to myślę, że spoko. Fajnie zobaczyć takie ich podejście do tych takich wątków piłopodobnych, ale jeżeli kogoś to nie kręci, jeżeli ktoś też nie lubi piły, to moim zdaniem lepiej to ominąć, bo niczego raczej tutaj dla siebie nie znajdziecie. I ten środek dla mnie jest po prostu nudny. No ale ogólnie to, na co ty teraz narzekasz, że oni się włóczyli bez celu, to też yy, ma sens, gdy poznasz finał, nie? A czy to jest raz, a ale dwa, to to jest to jest nudny, myślę, że do tego że... finału musisz się najpierw doczołgać. No właśnie to raz, że to ogólnie ma sens, a dwa, że wydaje mi się, że z perspektywy zagospodarowania tej przestrzeni, to wiesz to, w mojej ocenie to by było trudne, żeby to zrobić tak, żeby wiesz, gdzie się ruszą, to pułapka, tym bardziej, że tutaj tak naprawdę to poza tymi skojarzeniami, które wy też oczywiście od razu, od samego początku mieście spiło, no to tak naprawdę przez tam pierwsze pół godziny to nie do końca wiadomo, do czego to zmierza, nie? bo przecież jak oni już tam poznają teoretycznie te zasady gry, to nawet jak wracamy do sceny z Karuzelą, no to tak naprawdę jej finał i te, te parę minut, które następuje później, no to wiecie, to ja nadal się zastanawiałem, w jakim kierunku to wszystko pójdzie i z czym my tutaj mamy naprawdę, tak naprawdę do czynienia, nie? więc... No nie wiem, ja też tak jak Wam pisałem prywatnie po seansie, że ja mam problem z oceną tego filmu, bo z jednej strony momentami się bawiłem całkiem nieźle, to ten finał mnie zaskoczył i wydaje mi się, że on nieźle to spina i w sumie to mam zabawną teorię, jeżeli chodzi o piłę w kontekście tego finału, co zaraz się z Wami podzielę. Ale no myślę, że też się zgadzam tutaj, Szymas, z Tobą, że to jest raczej film chyba dla fanów albo azjatyckiego kina, który, którzy by chcieli spojrzeć po prostu jak to wygląda z ich perspektywy. Tutaj takie kino ala piła, albo dla takich widzów jak ja, którzy piły nie znają, nie? no bo tutaj to pod tym kątem to wydaje mi się, że po prostu mimo wszystko... Ten mój nieco pozytywniejszy odbiór z tego pewnie wynika, nie? no bo jakbym mhm. widział te wszystkie pułapki w oryginale, no to pewnie, wiecie, to odbiera sporo frajdy z całości seansu. Mhm. A ty, Mando, poleciłbyś komukolwiek ten seans, czy niekoniecznie? Chyba nie. <laughs> no nie, no ja się nie bawiłem na tym filmie dobrze. O ogólnie, wiesz, patrząc na całość, nie oceniam go tak źle ale żeby dojść do tego etapu, gdy nie oceniam go tak źle, musiałem przeczołgać się przez cały film, żeby, żeby mieć obraz całości, a ja, ja nie przepadam za czymś takim, że musisz się męczyć przez, przez większość seansu, żeby potem ci powiedzieli, a to było tak, okej, okay, dobra, to było tak. Znaczy Ja ci powiem, że gdybym oglądał ten film w kinie, no to bym go obejrzał do końca, tak, bo ja nie wychodzę z kina, z seansów, a gdybym go oglądał tak jak teraz sam i gdybyśmy nie mieli tego nagrywać, to ja nie wiem, czy też bym nie odpuścił bo jednak ten środek strasznie się ciągnął. No to dobra, swoją opinię taką ogólną wyłożyliśmy, a teraz przejdziemy do strefy spoilerowej i omówimy dla Was szczegóły fabuły. Do usłyszenia za chwilę. UWAGA! SPOILER! Witamy w strefie spoilerowej. Dobrze, to od czego chcemy zacząć? Znaczy ja bym chciał rozpocząć od tego, co powiedziałem, że tutaj... Z jednej strony ten finał, który mamy wyłożony, kiedy poznajemy prawdę i dowiadujemy się, że za całą grą stoi matka, która chciała udowodnić córce, że ten chłopak, którego ona wybrała jest niegodzień jej względów. No to z jednej strony to wypada fajnie i mnie to naprawdę zaskoczyło. Mando, jaki to slasher, przyznaj się teraz, który wykorzystał taki motyw? No. Jak ktoś nie chce wiedzieć, to na 5 sekund zagryć uszy. Był taki film April Fool's Day, czyli Prima Aprilis z 1986 roku. Dokładnie tak się kończy. Potem on miał swój remake w roku 2008, ale o tym zapomnijmy. Był też film gra z Michaelem Douglasem, dość podobny, chociaż z trochę, trochę inne założenie, bo jednak tam od początku wiedzieliśmy, że on rozpoczyna jakąś tam grę, tylko nie wiedzieliśmy co jest elementem gry, a co nie. Ale Do to trop... też inna konwencja mi się wydaje, że przy, przy grze, bo to tak trochę Faktycznie skojarzenia można mieć, ale to tam. Tu, tu jednak idziemy w konwencję horroru, a tam to był bardziej taki tiller typowy, nie? Ale to co, to, co mi jakby troszeczkę nie pasuje, to. Bo z jednej strony wiecie to, że te postaci wszystkie się okazują aktorami, te pułapki, że to wszystko była inscenizacja i tak dalej, to jest dla mnie ok. Natomiast yy, jedna rzecz, która mnie zaczęła zastanawiać, to jest to, że. To, to ten chłopak teoretycznie zrobił prezent dziewczynie w postaci tego rejsu, tej gry, jako czegoś ekskluzywnego. Nie? I teraz ja zacząłem się zastanawiać, jak wyglądało to, że on na to wpadł, czy nie wiem, czy ta matka, czy ci aktorzy mu to jakoś tam podsunęli Ale jakąś... on dostał zaproszenie, nie? No nie. mu taką murkę i on wtedy dostał tam coś na tę murkę i pewnie no. to wykorzystał, nie? No, To jest gruby minić mi szyte, bo równie dobrze mógł to olać i, i, i cały misterny plan by poszedł, No właśnie, wiesz. właśnie, właśnie, no to tak, ale mhm. właśnie, bo to widać, że on jest taki, no, on jest kretynem, umówmy się no, przez To był, cały to, to był pierwszy krok do udowodnienia, że on taki jest, nie? Że dostał jakieś darmowe bilety, to wykorzysta, nie? zaprosi tam dziewczynę. Czyli no. tak i to w jej rodziny zamiast samodzielnie coś zorganizować. I jeszcze wie, że można wygrać kasę, więc się tym cieszy jak głupi, nie pyta jej o zdanie, tylko ciągnie ją tam, bo ona w sumie tak no idzie, no bo jest zaproszona, ale bez entuzjazmu też w sumie, nie jakiegoś mhm. wielkiego. Dla mnie to, co Szymas mówiłeś, że właśnie łażą i łażą bez celu, no to też na koniec nabiera sensu, no bo, to znaczy nie dla mnie, to ogólnie nabiera sensu, no bo to wszystko jest scenariusz, nie? Oni idą według scenariusza, idą od no, punktu dokładnie. A do punktu B, nie? Dokładnie to samo, co mówiłem o... Ale mi nie chodzi Mando o to, że to jest nielogiczne. Ja wiem, ja wiem, takiego, ja rozumiem. Tylko, po tylko to, prostu, jest, no, to jest nudne no, no, no, no. dla mnie jako... Ja rozumiem, nie? Dokładnie to samo tyczy się formuły tego, tego filmu, bo tak naprawdę twórcy zastosowali tutaj taki podwójny, a nawet potrójny blef. Czyli na początku rzucają nam scenę z karuzelą i z morderstwami, my już o kurczę, morderstwa. Potem... Tak, bo w tej scenie wyjaśnijmy, że wszyscy giną poza tym chłopakiem i to też wygląda tak, że on przeżywa trochę przypadkiem, bo jego fotel się odrywa, ale za, przez, na, po przeciwnej stronie karuzeli, za jego plecami, plecami do niego siedziała jego dziewczyna i przez to, że on się wyrywa z tym swoim fotelem, jakoś tam wykorzystuje, że śrubka była obruszona, Tutaj dziewczyna gdyby ginie i to jest szok, bo jest 15 minuta filmu, wszyscy zginęli, przeżył tylko ten jeden chłopak, mhm. a po chwili się okazuje, że to była inscenizacja i że po prostu oni zostali jakoś tam ogłuszeni, pieni czy coś, a na, w kamizelkach, które mieli na sobie takie ratunkowe, na tej karuzeli była po prostu jakieś tam no, sztuczna krew tak filmowa jako efekt. I to było zrobione po to, żeby chwilę później, gdy ginie pierwsza postać i ginie całkowicie poza kadrem, i ja sobie w tym momencie zadałem pierwszy raz pytanie, czy to nadal nie jest żart, ale mówię kurczę, no przecież przed chwilą był już żart, no to nie robią drugiego żartu. To było w tym celu zrobione. nie? To tak samo jak na przykład w pierwszym krzyku, pierwszym podejrzanym i przesłuchiwanym jest Billy Loomis on zostaje zwolniony i my już go nie podejrzewamy. Ja to zawsze odbierałem tę scenę w taki sposób, żeby wskazać na samym początku kogoś i już potem nie bierzemy go pod uwagę. Nie? Uh -huh. Tutaj też pokazali nam, że sobie raz zażartowali, ale drugi raz już nie żartują. Tylko, że kurczę, jak mieliśmy kolejną śmierć poza kadrem, kolejną i kolejną, to ja już znaczy, tak nie, zacząłem... Tam wie, wie, te pozostałe, hmm, te pozostałe zgony... Pozaz. Nie, no, no przecież mamy z, te, tego spalonego gościa, to bohaterka cały czas obserwuje. Aż do momentu, jak umiera, wstępie. Ale z drutem wszyscy, kolczastym gość widzisz, umiera na co, widzisz ręce jakieś. Nie, nie widzisz trupa ani razu. Nie, razy. no widzimy, widzimy. No trupa jest... widzimy na ekranie potem puszczonego im, jako film. A tak to widzimy jakieś fragmenty. Nawet jak ta babka dostaje tym ciekłym azotem, to. Nie, to jest poza kadrem, ale, ale te, te dwa zgony, wystającą. te środkowe zgony, czyli właśnie z drutem kolczastym i z tym spalonym gościem, to, to było pokazane bezpośrednio. To... Ja, ja czekałem, aż będzie pokazane i nie dostałem. Mhm. Yy, widziałem fragmenty jakieś tutaj zaciskające się na dłoni, jakieś tutaj coś, a dopiero później na tym ekranie było pokazane. To znaczy, nie, dobra. Był trup po wszystkim, bo była przecięta twarz pokazana. No dobra, okej. Okay. Ale na na przykład ten cały milczek, gdy wyzwolił się z tej pułapki, to też nie, nie, nie widzieliśmy tego. Tak, tego, tego, tego nie po pokazali. Po zostajemy dokładnie poinformowani. Tak. Ale z drugiej strony... Wiesz, tutaj pod tym kątem, to sorry, że tak Ci wpadłem w słowo, ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że to naprawdę się ładnie klei w sumie w finale, bo scenarzyści dbali też o takie rzeczy, żeby gdzieś tam to nawet na tym etapie od razu zacząć wyjaśniać, bo on przecież też ma to zakwestionowane ze strony tej całej ekipy, nie, że oni też tam mówią do niego, że to jest niemożliwe, żebyś się uwolnił. I jakby kwestionują to, że on sobie sam był w stanie poradzić i on też jakby odpowiada im na to. I gdzieś tam to mamy, to co nam się może pojawiać w Głowie, że to jest nadal tylko gra, to jakby w, w scenariuszu cały czas jest też to kontrowane, nie? Że, żebyśmy my cały czas wierzyli w to, że to jest naprawdę. Chociaż akurat to jego uwolnienie było, to, to które on nam przekazał, było dość logiczne, wrzucenie kurtki w tryby, no to, to, to takie naprawdę coś, co mogłoby się wydarzyć. Ale z drugiej strony to też widzisz, tam cały czas był ten chłopak, a on nagle odszedł i odszedł tak bez sensu, zaczął szukać pomocy, biegać, to, bo to było bez sensu, nie? Przecież gdyby on został, to znów cały plan by, by, by się sypnął, nie? Akurat, akurat ta scena była taka nie do końca, moim zdaniem, dobrze przemyślana, ale zmierzam do tego, że jednak nie wszystko było tak do końca też dobrze zrobione, bo na przykład zamarzającą rękę my widzimy, widzimy proces zamarzania, nie widzimy, że to jest ręka tej kobiety, widzimy osobno jej twarz i dłoń wystającą spoza kadru, ale jednak widzimy proces tego zamarzania. Druga rzecz, para. Jest powiedziane, że ta para nie jest prawdziwa, no ale tam biega główna bohaterka, to co ona nie czuje, że, że nie dostaje prawdziwą parą. No ale ona nie, dostała parą. Nie, ona nie dostała no, parą. No ale ta akurat. para tam była wszędzie, nie dostała centralnie, ale to jednak mm -hmm. czujesz temperaturę, nie? I wilgoć, i, no wilgoć to pewnie była, no ale czujesz temperaturę, Ale nie, teraturę, to jest to do zainstenizowania, wiesz, no to wystarczy, że masz w pomieszczeniu temperaturę podwyższoną i tak naprawdę mogą ci y, zimną mgiełką po prostu cię y, w, w, w, w, w, w spryskiwać, ale wiesz, A, sugestii, nie? Ad, adrenalina, sugestia no i, stresu, no, no, no i, to, i tak dalej, i tak dalej, to moim zdaniem to jest jak najbardziej do kupienia trzecia rzecz, telefon tego, ten, ten pinglarz taki w białej koszulce, w momencie, gdy na ekranie pokazuje się, że to on zakosił tam jakiś nóż i poprzebijał te, te kamizelki ratunkowe, no to on biegnie, ucieka i dzwoni do kogoś i, i krzyczy, odkryli, odkryli mnie, co mam teraz zrobić? To, to, to ta, ta rozmowa była bez sensu, ona była tylko pod widzów, bo tam nikt inny tego nie słyszy. Yy, a, a do kogo on dzwonił? Przecież... Ale może to też było zainscenizowane na zasadzie, gdyby ktoś przypadkiem był gdzieś tam... Tam, albo go No dobra, dzwoni, dobra, możliwe. Ale do kogo on dzwonił, skoro jego nie odkryli, tylko jego właśnie, wła, własny szef, jakiś tam pracodawca, ktoś z kim on współpracuje tak naprawdę pokazał ten film. Więc on teraz nagle dzwoni do szefa i mówi odkryli mnie szefa, który pokazał wszystkim, że to on jest odpowiedzialny za przebicie kamizelek, no takie trochę trochę nie do końca. Nie, to, moim zdaniem to była też gra z, potencjalnie z, i z tą główną bohaterką, która nie wie o co chodzi i z tym jej chłopakiem, który też nie wie o co chodzi, nie? To tak, jak Szymas mówi, że wiesz. Bo to są kolejne tropy tak, takie. Tak, tak. właśnie ogłupiające też graczy na statku, nie? Ludzie po to, żeby nas ogłupić, ale okej, okay, dobra, dobra, dobra. Powiedzmy, że kupuję. Tak jak mówiłem, ja bym się mógł tu drobiazgów tylko czepiać i w zasadzie chyba wszystkie drobiazgi właśnie wykorzystałem. Mhm. Ale wiesz, no to tak samo to w ogóle, jak się ogląda te sceny przed finałem, nie? no to tak samo ten, co chciał się dobrać do naszej Lee, no to jak on y, oblewa się tą tym czymś tak i potem płoni, no to przecież on to powąchał i w ogóle, potem to pije, pije, pije i dopiero zaczyna znaczy płonąć. to też nie ma sensu. chyba i wypił, a potem to już jak dziki yy, a, w ten... się tym konsumował, nie? No tak, ale właśnie i, i pił i to, no i hmm. nic nie czuł, a potem nagle bum, samo zapłon. Yy, no też niby nietypowe, ale z drugiej strony z boku, no to mogło wyglądać realistycznie, nie? Natomiast y, co się tyczy finału, no to tak Okej, okay, tak jak powiedziałem On wszystko bardzo ładnie pozałatał Bo na początku jak to się pojawiło To ja naprawdę się za łeb złapałem Mówię, przecież to jest bez sensu nie? Ale za chwilę zaczęli mi pokazywać różne rzeczy Tłumaczyć, że to wszystko było Naprawdę? No w pierwszej chwili, <śmiech> ale nie No w pierwszej chwili jak się okazało, że to żart No to co z chłopakiem jest? Na samym początku ci nie powiedzieli, że tego chłopaka uratowali nie? Że... A Jerry też? Tak, czy, czy ty też się nie domyśliłeś, co i jak? Ale w sensie, jak zdradzili rozwiązanie? No, jak jak już nie... zdradzili, jak już mi pokazali, że to... Nie, nie, nie, no wcześniej, bo ja właśnie w drugiej połowie filmu, no dobra, to nie jest tak, że ja to rozgryzłem, ale ja tak sobie pomyślałem, że zabawnie by było, gdyby właśnie cała ta e, sprawa, e, gdyby to wszystko było, żeby za tym wszystkim stała matka głównej bohaterki, e, bo jeszcze mieliśmy potem e, tę e, rozmowę o niej, nie? I tak to sobie pomyślałem, o, to, to w ogóle jest jeszcze właśnie w, w do tego tropu. I tak sobie pomyślałem, no ale nie, no jednak za bardzo idą w tym kierunku, pewnie to jest zmyła, nie? To się nie może wydarzyć. To w sumie miałoby sens, nie? Zniechęcenie córki do związku z tym frajerem. Tak sobie pomyślałem, spoko, ale no nie wierzyłem, że to się stanie, a potem plot twist no i okazuje się yy, nie tylko, że yy, no to zakończenie jest prawdziwe, naprawdę, że to matka za tym stoi, no majętna, więc sobie to wynajęła, zorganizowała, ale jeszcze... Ja dostałem naprawdę emocjonalnego kopniaka w tej końcówce, bo ona jest no, dosyć smutna. Ona jest jakoś tak, tak przedstawiona, że mnie to ruszyło, bo naszą bohaterkę, naszą właśnie Lee, oszukali, okłamali, opuścili wszyscy. Nie ma ojca, tak? Wiemy, że nie ma ojca. Matka zorganizowała jej tę grę rodem z piły dosłownie. Wszystko było kontrolowane, niby bezpieczne, ale nadal wystawiła ją na taki stres, że dziewczyna tego nigdy w życiu nie zapomni. Jej ukochany facet, któremu zaufała, najpierw się na nią wydarł z tymi bezsensownymi zarzutami w tej jednej chwili kryzysu, i potem niby, niby jakoś się tam nawrócił, przeprosił ją, ale zaraz potem zostawił ją na pełną śmierć i uciekł, jak gdyby nigdy nie pojedynkę. Gdy znalazł w końcu tę trawę, to nie cofnął się, tylko machnął ręką i wyskoczył sam. Potem jeszcze mamy tego faceta, tego milczka w masce tak z brudką, któremu zaufała na statku i ona myśli przez chwilę, że on był iluzjonistą, kaskaderem, projektantem całej gry, co znowu jest potwornie takie dołujące, a tu znowu twist, nie? bo na koniec się okazuje, że ten koleś to tak naprawdę no, to brat... dla mnie jest kompletnie y... bez sensu, o tym mówiłem, ale to za chwilę dojdę, jak skończę Ale właściwie to jest, swoje... jest brat bliźniak, który... Brat gościa, który to zaprojektował, tak? Czyli to nie on był za to wszystko odpowiedzialny. On po prostu zastąpił swojego skacowanego brata, nie wiedział do końca, co jest grane. I dlatego no po prostu był sobą na tym statku. I tak sobie pomyślałem, to jest idealny w ogóle moment i pomysł na podprowadzenie pod happy end, nie? pod ten szczęśliwy związek w końcówce. A tu jednak bohaterowie po prostu się pożegnali, każdy odeszło w swoją stronę i ja siedziałem po tym yy, znudzeniu 55-minutowym na tej końcówce z miną zbitego psa i było autentycznie sputno. Znaczy, no to ja nie hmm. miałem tak. Ja miałem zupełnie inaczej i teraz daj mi dokończyć, bo wyjdę na głupka, że, mhm. że, że czegoś tutaj nie zrozumiałem. Nie, tak jak mówisz, ta końcówka ma 20 minut i oni krok po kroku tłumaczą. W pierwszej chwili absolutnie Absolutnie nie załapałem, że to chodzi o, o chłopaka, o matkę. Po prostu żart. No i ja już zacząłem wszystko w tym momencie analizować. Jeśli to jest żart, no to gdzie jest chłopak, jak zatonął, co się stało? Zacząłem sobie zadawać różne pytania, analizować zachowanie bohaterów. Za chwilę widzę tego właśnie Milczka z brudką, jaką się dołuje, jak on jest smutny, jak on sobie przypomina ten moment, gdy jej mówił wyjdziemy z tego żywi. No i mówię, o co chodzi? Przecież to jest niby żart, a ten mi tutaj... Te, te, takie masę informacji, które mi nie grały, ale oni zaczęli je krok po kroku uzupełniać i tłumaczyć. Tak, no i, okay. I tak że naprawdę film... dopiero... Mhm. Ale film nam mów, uda, udaje, że dziewczyna, która wyskoczyła za burtę w pewnej scenie, że ona utonęła. Nie tak nam się wydaje przez kilka minut. No i to jest kolejny, kolejny tam twist, że chcieli też zrobić matkę, żeby matka załapała, że, że tutaj, żeby matka trochę się pomartwiła i żeby te, te, te ich relacje się naprawiły. Czyli oni tak naprawdę ukryli tę dziewczynę, która wyskoczyła, trochę ją przetrzymali, a potem ją ożywili tam adrenaliną, jakoś tam, nie wiem, nieważne, no ale zrobili. Tak naprawdę podwójny tutaj żart córce i matce, żeby, żeby te relacje naprawić, nie? Żart. I krok po kroku przez, te, tam nie wiem, 10-15 minut oni nam to tłumaczą, i tak naprawdę wątek chłopaka, że to chodziło o chłopaka, to wypływa tam jako ostatni. I on się pojawia nagle i zaczyna robić awanturę a ja przez cały ten czas mówię, ale co jest chłopakiem, gdzie jest chłopak, nie? No dobra, no i to się wszystko ładnie ułożyło, ale na przykład uważam, że wątek z bratem bliźniakiem to jest już a, absurd do kwadratu przesadzony, <śmiech> bo to jest budowanie nowej postaci w ostatnich 10 minutach filmu, czy tam pięciu nawet minutach filmu. Okej, okay, wszyscy byli za to odpowiedzialni, wszyscy robili to według scenariusza, a oni nam nagle teraz robią znów takie taką sinusoidę widzowi, że y, my myślimy, że ten y, luzak jest zły, ale zastanawiamy się dla Dlaczego on jest smutny? a na koniec dowiadujemy się, że on wchodzi, że ma brata bliźniaka, również iluzjonistę, który jest pijakiem i był skacowany, więc on za niego poszedł na ten statek i wykonał to wszystko, ale tak naprawdę on tego nie chciał, ale to robił. No kurde, to już jest przesada na koniec takich rzeczy. Ty, ty, tylu zwrotów, twistów, akcji, wprowadzania nowych rozwiązań na koniec się nie robi, dlatego to jedno ja bym wykasował. Już, już naprawdę zostawił wątek tego luzaka, że to jest człowiek odpowiedzialny za to, bo... bo, bo... To, to, to dla mnie nie miało sensu, Nawet Ale wiesz jeśli to, to zakończyli happy endem, no to bez sensu. Mi, mi, się, mi się wydaje, że akurat pod tym kątem to i tak wypadło całkiem nieźle, chociaż to, co mi troszeczkę przeszkadzało w tej końcówce, to ten taki niepotrzebny montaż. W tym sensie, że ja parę razy, już wcześniej w trakcie seansu, ale w tej końcówce to mi najbardziej przeszkadzało, że wiecie, mamy powrót do scen z wcześniejszych, z wcześniejszej części filmu, tak jakby twórcy nie wierzyli, widzą, że coś pamiętają z, z tego, co było 15 minut wcześniej i to takie dla mnie było słabe pod kątem tym montażowym, bo ogólnie cała ta końcówka mi się podobała i to, co też masz powiedziałeś, czy się nie domyśliłem, to jak oni powiedzieli, że to jest ten żart, to ja tak założyłem, że to pewnie chodziło właśnie o tego chłopaka, ale i tak ta końcówka od, pod kątem takim emocjonalnym i rozpisania całości mi w sumie całkiem nieźle zagrała i mi się nawet w sumie podobało to, że te, te, mamy tutaj tego brata bliźniaka z jednego względu, bo pod kątem takiej relacji, która nam się zrobiła pomiędzy tą dwójką, tą naszą główną bohaterkę i tym kolesiem, to ja stwierdziłem, że to chyba by było trochę za dużo, w tym sensie, że to by było przegięcie pod ką... nie. nie, nie, ale poczekaj, poczekaj. Po, pod, pod kątem tej głównej bohaterki, jakby się nagle okazało, że, że wiecie, że oni nie tylko, że ją wmanewrowali w taką grę, nie dość, że ją przetyrali przez te wszystkie pułapki, nie dość, że zmasakrowali jej chłopaka tak naprawdę w jej oczach, pokazując jej, kim on jest i, i jak bardzo mają w dupie, to jeszcze jedyny koleś, który, z którym ona jakąkolwiek nić porozumienia na statku z, z, zawarła, no też się okazałby w 100% aktorem i też by ją robił w konia, grając je, na jej emocjach. Nie? Więc no ale moje... z drugiej strony zawarła nić sympatii z dziewczyną, która na początku jej próbowała pokazać, jaki jest jej chłopak przez właśnie flirtowanie z nim, dość skuteczne momentami, a potem uratowała ją od gwałtu, co tak naprawdę nie zrobiła tego, bo było to elementem scenariusza. Potem się z nią zaprzyjaźniła, rozmawiała z nią o matce, co tak naprawdę nie zrobiła tego, bo to było elementem scenariusza i mhm. wcale nikt jej nie wybielił, wcale nikt jej nie ułaskawił, tej kobiety, więc czemu akurat faceta ułaskawiać? No ale dobra, to są pierdoły, nie? To są pierdoły No ale, takie... ale to, no to dokładnie, ale to, I... ale nie liczyłeś na happy end, że będą razem? nie. Ale, nie. ale, ale, ale, ale czemu zakładasz, że nie są razem? To jest otwarte zakończenie. No bo oni odeszli. W no ale wiesz, dwie no dwie już ludzie stronie. nie są, ludzie, którzy są razem, nie są cały czas przy sobie. Pogadali ze sobą, odeszli i jutro się znów spotkają, może. No A poza tym, wiesz to. No ale nie, no bo ten, jak gdyby miał porzucić swoje życie, właśnie, wiesz. Wyruszyć długą podróż. Nie, już, ale trzymać, wieś moim zdaniem, to, to by było nazbyt ckliwe. To i tak mamy. Y tak naprawdę Poza mamy emocjonalną mogą filmu sinusoidę. miał być taki, że ta kobieta ma przejrzeć na oczy, że nie ma rzucać się w ramiona, nie ma oddawać się pierwszym, lepszym chłopakom, a, a, a sorry, ale no mimo wszystko to jest jakiś taki również typ z ciemnej gwiazdy, i no, gdyby ona no, nagle... Dokładnie. Ja tak sobie odmyślałem, bo też sobie myślałem, no dobra, fajnie, będzie taki happy end, wesoły na koniec. Ale z drugiej strony, no to bym pokazało, nic się kobieto nie nauczyłaś. Za rok znów trafisz na, na okręt teraz z nim. No a, a wam powiem jedno, jedną zabawną rzecz, która mi przyszła do głowy jakby po całym seansie. I jak wy zaczęli tam też mówić, że właśnie to jak spiły, to jak spiły, to jak spiły, to ja stwierdziłem, że w sumie to jest... O tyle zabawne, że równie dobrze można by sobie założyć na przykład, że Piła jako seria filmowa w ogóle istnieje w tym świecie przedstawionym, nie? I, i że po prostu to jest, wiecie, taka y, gra zainstynizowana właśnie dokładnie w stylu Pułapek Jigsaw'a, po prostu, że to jest robione ewidentnie pod... Wiecie, film, który w świecie przedstawionym też ma jakieś tam miejsce w kulturze, nie? Bo, bo w sumie to takie dla mnie było też zabawne, że yy, jakby, się, jakby spojrzeć na cały ten twist finałowy właśnie z tej perspektywy. Ale to tylko ja sobie tak dorobiłem. Ta matka, myślę. matka w tym swoim kor posiedzi w swoim wielkim gabinecie na nie i tam ma otwartą przeglądarkę i pisze sobie na forum z tą panią doktor z Jigsowa, nie? No, no, dokładnie. dokładnie no, tak. O puławkach ulubionych. Znaczy Ja ogólnie mam kurde dylemat, no bo to jest kurczę, naprawdę dobrze przemyślany film. Tam jak się, jak teraz o tym dyskutujemy i, i, i, i tak sobie, wiesz, myślę o różnych scenach, to tam nie ma scen, y, które by były od czapy. I, I nie ma takiego robienia z widza y, kretyna. I nie ma takiego gdzieś tam, wiesz, y, okłamywania nas, a potem nie wyjaśniania tego. Tu, tu, tu Wszystko ma ręce i nogi, wszystko ma w miarę sens, ale, no, ten film mimo wszystko, nawet po, po zobaczeniu końcówki, to był sens męczący trochę, no i... No jest nierówny, nie? Jest nierówny, no ale to, ja na przykład właśnie to doceniam, to ja dlatego wspomniałem o tym, że dla mnie to jest fajne, że tutaj od, pod kątem scenariuszowym, to tak jak Mando wspomniałeś, to jest przemyślany film i tak jak ja mówiłem właśnie chociażby o tej scenie z kurtką, że tutaj wszystkie te pytania, które nam się pojawiają, wiecie, to też trzeba docenić, że scenarzyści o to zadbali, no bo mogli mieć to, że tak powiem w tyłku i yy, yy, olać właśnie próbę wyjaśnienia tego rodzaju rzeczy, a tutaj no, każ większość tych pytań, które nawet w trakcie sensu, albo teraz jak dyskutujemy padają, no to widać, że też twórcy musieli to przemyśleć, bo jednak znajdujemy w, czy to w finale, czy na którymś etapie filmu odpowiedź na nie, nie? Ale to akurat mi się bardzo podobało, bo ja też sobie robiłem notatki tak w miarę na bieżąco i pod koniec przy finale już zacząłem je skreślać, nie? bo tak pisałem jakim cudem coś tam, nie tak jaki sens ma coś tam, a potem obejrzałem finał, wymazałem z pół strony dosłownie, a cztery no, tak. Czasami tak jest, no tylko, że właśnie kurczę, gdyby, nie wiem, dla mnie by wystarczyli tak naprawdę bohaterowie bardziej, bardziej tacy z której by mi się lepiej oglądało na ekranie. No, żeby było więcej suspensu po prostu, tak jak obserwuję, co się z nimi dzieje, a nie takie, o, ten spłonął. I tak w sumie to mnie to rybka, nie? Tak na spłoną, to spłonął. <śmiech> <śmiech> o, ten wpadł w druty, a w ogóle on chyba był zły, w sumie znaczy, nie emocje wiem, no. budził ten chłopak tylko, nie? Negatywne emocje, bo tutaj to ale naprawdę właśnie chłopak na początku naszą. jeszcze po prostu był trochę nieogarnięty, ale w pewnym momencie, bo jak ktoś tego ale no nie oglądał, to od początku to... już, od początku ale No, jak właśnie sinie, jak, tak, jak, jak był na początku. Już nie na tej kolacji już taki nerwus był taki niemal. Ale to już nawet pomijam kolację, no przecież mamy pokazane na karuzeli, że no, gdyby to było naprawdę, no to dziewczyna by zginęła. No tak, tylko że to nie zrobił tego świadomie, nie ratował no właśnie, swoje no. życie, nie? Po prostu się swoje szarpło. życie, ale się potem zabił. Ale potem nagwany. było to pytanie, jak, dojdzie, jak dojdziemy do finału oboje, to czy, po, to czy pomożesz mi wygrać? <laughs> <głos> tak, no, ale przecież on jak w pewnym momencie e, w ogóle podchodzi do niej i mówi jej, że to twoja wina, znalazłem się na tym statku, bo masz godziny. <głos> no prostu... Ale to było wkurzające, ale z drugiej strony on też był taki nerwus drący się bez sensu, bo na przykład, nie wiem, ktoś gdzieś odchodził, a on nie pytał go, gdzie idziesz, tylko się darł. Oni się tak, po prostu cały czas za... darali w tym filmie, nie? No i właśnie, i on tak idzie za tym naszym milczkiem i ten milczek tam, jak taki ninja, nie? Jak taki gaijin, tak szuka tutaj rozwiązania tak yy, sprawdza te miejsca poprzednich yy, tych śmierci a ten idzie za nim gdzie idziesz co się dzieje co robisz po... no ja no, no. Jakby tam za tam ktoś tam to ja bym go sam wyrzucił za tam tam po prostu <grym> Ale Szymas, to, to tak, ty, ty, tak o tym mówi, że też byś go wyrzucił za burtę i pewnie tak by było w przypadku każdego z nas, ale z drugiej strony to ja jestem w stanie zrozumieć zachowanie tego kolesia, no bo wiecie, postawcie się też w jego sytuacji. Chciał sobie, chciał, chciał się zabawić, wygrać forsę, zaliczyć laskę, a tu nagle grało życie i tak naprawdę no nie wie o co chodzi. Podejrzewam, że to mniejsze, mniejsze zaskoczenie nawet mogłoby być dla tej dziewczyny, no bo ona wiedziała, że jedzie na jakąś tam ta tajemniczą grę i, i, i tak naprawdę, no ona myślę, że miała, nie miała żadnych oczekiwań, nie? A ten liczył na dobrą zabawę i forsę i, i zaliczenie panienki i nagle, wiesz, ma to, co ma, no to wiesz, to, to jego zachowanie, mimo, że jest wkurzające na maksa i, i no, męczące i tak dalej, no to ja jestem w stanie to zaakceptować, że on się tak mógł zachowywać. Tym bardziej, że on od początku jest pokazywany jako taki, no, nieprzyjemny koleś, nie? Więc mi to się wpisywało w jego charakter po prostu dobra, a jeszcze żeby nie przyciągać dwie rzeczy mi powiedzcie, ten sen głównej bohaterki miał coś na celu czy nie? Teraz próbuję sobie uzmysłowić, o jakim śnie ty mówisz głównej buzaterki. No ona zasypia w pewnym momencie na schodach po rozmowie z tą dziewczyną, gdy jej się tam zwierza. Zasypia i jej się śni, że chyba matka i jacyś ludzie w maskach gazowych robią coś z jej ciałem. A tak tak, tak, tak, tak, tak, faktycznie było coś takiego. A nie wiem, to, to uleciała mi zupełnie z głowy ta scena, szczerze mówiąc. Mm -hmm. Ja też tylko kojarzę tych ludzi w maskach, ale tak... A druga rzecz już mniej istotna, ostatnia scena. Była koszmarnie zła, jak ten statek wypływa sobie gdzieś tam w morze i widzimy tę te, te kotwicę taką zrobioną w komputerze z takimi zębami obracającymi się. No to, Jezus Maria, to właśnie kolejny taka cegiełka do, do, do klimatu, do, do takiego, do, o co chodzi, nie? No, to było niepotrzebne, no ale to, no nie tak jak dyskutujemy, no to jest parę takich elementów, które są... Niepotrzebne w tym filmie. No i tam. Mando obejrzyj za apokalipsę, to. <śmiech> Będzie śmiesznie. E, no dobra, chyba wyczerpaliśmy temat. To co? Jakaś wycieczka w przyszłym tygodniu? Co by się w weekend? <śmiech> niekoniecznie niekoniecznie na statek. Jak mnie sam prosić na statek, to chyba spasujemy. Nagranie na statku i tego jeszcze nie było, co? <śmiech> Mały podkaśnik. <śmiech> Można potem zagrać grę, weź kogo, klik mando. O, ale to już w przyszłym tygodniu. A teraz dzięki Wam za rozmowę. Dziękuję również. Dzięki. A Wam, kochani, tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia. I do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień na wydawnictwo Fabryka słów oraz audioteka.pl przedstawiają Maja Lidia Kosakowska Upiór południa Czerń Czyta Andrzej Hausner. matycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Mando, do tak się że O, robi? komik. Właśnie zaczął, także <głos> i tak nieźle było, przez całe nagranie było dość cicho. No. W sumie śmiesznie wysz, będzie się słuchało tego nagrania, ktoś <głos> będzie słuchał strefy spoilerowej, bo w zasadzie w strefie bespoilerowej skrytykowaliśmy, a w strefie spoilerowej to w zasadzie tak bardziej chwaliliśmy niż, niż krytykowaliśmy. Ale, to, ale spoko. Dobra. Dobra.